Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła 7. Wojciech Ciarka za konsoletą. Nad całością porannej audycji czuwa Aldona Łaniewska-Wołk, a przy mikrofonie Piotr Kędziorek. Witamy Państwa w sobotnim poranku dwójki. Dziś jest 18 kwietnia. Oczywiście sobota, 108 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.35, zajdzie o 19.36 solenizantami są państwo imiona Halicja, Bogusław, Bogumiła, Maria, Ryszard i Sabina. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Chętnie też te życzenia przyjmiemy. Dzisiaj mija setna rocznica, kiedy po raz pierwszy Polskie Radio rozpoczęło regularną emisję swojego programu. Ten dzień jako swoje setne urodziny świętują oczywiście przede wszystkim koleżanki i koledzy z programu pierwszego, więc im też przekazujemy najserdeczniejsze życzenia. Jeśli ktoś z państwa może im przekazać, bo nie sądzę, żeby w takim dniu podsłuchiwali dwójkę. Stulecie Polskiego Radia obchodzimy już drugi rok. No taki to wielki jubileusz. My jako dwójka również mamy dla państwa jeszcze w tym roku moc atrakcji. No a sobotni poranek rozpoczynamy jak zawsze od Wiadomości Kulturalnych, które dziś przedstawi Katarzyna Sowińska. A ja witam Państwa w tym szczególnym dla Radia Dniu i zapraszam na wiadomości kulturalne. Po raz dziewiąty wręczono Nagrodę Literacką Europejski Poeta Wolności. Uroczystość odbyła się w Gdańsku. O szczegółach opowie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Nagroda tym razem trafiła do duńskiej poetki somalijskiego pochodzenia Aminy Elmi. Ta nagroda to ogromne docenienie mojej pracy, mojego głosu i zachęta, żeby jeszcze bardziej rozwijać tę twórczość. Tom z całą miłością ukazał się w przekładzie Bogusławy Sochańskiej, również docenionej za tę pracę. Otrzymywanie nagród w ogóle jest przyjemne. Myślę, że ta poezja rzeczywiście... Na tą nagrodę zasługiwała, a dla mnie osobiście przyczynić się do czegoś takiego jest bardzo miło. Przewodniczący kapituły Krzysztof Czyżewski zwraca uwagę, że to najmłodsza dotychczasowa laureatka. No jest 94. rocznik, więc coraz mocniej młody głos i najczęściej kobiecy. Jednak ostatecznie wygrywa dojrzałość artystyczna i, i sama poezja. Wydarzenia towarzyszące nagrodzie festiwalu potrwają w Gdańsku do niedzieli, a na spotkanie z laureatką my zapraszamy w audycji Wybieram Dwójkę w najbliższy poniedziałek po 17. Rodzina, przyjaciele, czytelnicy oraz przedstawiciele władz państwowych pożegnali Wiesława Myśliwskiego. Urna z prochami pisarza została wczoraj złożona na cmentarzu powąskowskim w Warszawie. Jedną z osób, która oddała hołd autorowi była aktorka Grażyna Barszczewska. Był niezwykle mądrym, ciepłym człowiekiem. Czasem yy, słyszałam takie zdania, że właśnie taki stwarzał dystans. Otóż nie, był po prostu takim wielkim autorytetem. Dominika Kozłowska prezeska wydawnictwa Znak. Marzeniem każdego wydawcy jest mieć takiego autora, ponieważ pan Wiesław rozumiał na czym polega praca wydawcy. Był takim wspaniałym w tym towarzyszem. Wiesław Uchański, prezes wydawnictwa Iskry od 40 prawie lat. Niezwykle solennym, dokładnym, perfekcyjnym, słownym i wymagającym tego samego od drugiej strony. To nie zawsze było wygodne dla drugiej strony. Dla niego termin był terminem, spotkanie obiecane spotkaniem. Wiesław Myśliwski dwukrotnie zdobył nagrodę literacką Nikę. Niektóre z jego utworów doczekały się ekranizacji. Pisarz odszedł w wieku 94 lat. Roman Polański odwiedził łódź. Odbyło się tam spotkanie z twórcami filmu Pianista. To przy okazji powrotu dzieła na kinowe ekrany. Film nagrodzony trzema Oscarami i złotą palmą w kanę został zrekonstruowany w jakości 4K, czyli wysokiej jakości cyfrowej, mówi scenograf Alan Starski. Wszyscy są przyzwyczajeni do tej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 Operator filmowy Paweł Edelman dodaje, że rekonstrukcja nie zmieni odbioru filmu. Zmiana jest wpisana jakby w naturę tego medium, czyli mówiąc krótko się tego nie boję, bo myślę, że istota pozostaje ta sama. Istota jest opowieść, istota jest jakaś historia, którą reżyser opowiada widzom. Pianista to film z 2002 roku oparty na wspomnieniach Władysława Szpilmana. To jeden z najczęściej nagradzanych filmów Romana Polańskiego. Znakomity aktor, legenda krakowskiej sceny Jan Peszek będzie bohaterem dzisiejszego spotkania z cyklu U filmowców w Sopocie. To spotkanie poprowadzi krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Jan Peszek jest oczywiście mitem, symbolem aktorskiego Krakowa. To jest żywioł, to jest starszy pan już teraz, dzisiaj, po którym tego w ogóle nie widać. Z energią rozsadzającą nie tylko ekran, bo w sumie stosunkowo rzadko występuje w kinie, ale przede wszystkim teatr niespożytą energią, fantastyczną kondycją fizyczną. No jest też taka osobowość bardzo nietuzinkowa. Z nikim nigdy, nikt Jana Peszka nie powtórzy, więc myślę, że czeka nas niezapomniany wieczór. Spotkanie z Janem Peszkiem w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich w Sopocie rozpocznie się o 18.00. Wstęp jest wolny, ale obowiązują rezerwacje. To były Wiadomości Kulturalne. Na kolejne zapraszam o 9.00. Pogoda. Dziś w Polsce będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu okresami dość duże. Na Lubelszczyźnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14-15 stopni Celsjusza na północy, około 16 w centrum. Do 18 na południu i nawet 20 miejscami na zachodzie, chłodniej tylko nad morzem od 7 do 10 stopni Celsjusza oraz w kotlinach karpackich około 12 stopni. Wiatr ma być słaby, na wschodzie okresami umiarkowany, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków północnych. Muzyka 10 minut po siódmej. Wiosna już w pełni, a wraz z wiosną także wiosenna odsłona festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. Ta odsłona rozpocznie się 22 kwietnia, a więc w najbliższą środę. Jak zawsze oczywiście. Dużo warsztatów śpiewu, tańca czy gry, także targowisko instrumentów, codzienne kluby festiwalowe, no i na zakończenie oczywiście także wielka noc, noc tańca, małe mazurki dla całych rodzin i koncerty. Oprócz starej tradycji, czyli podsumowania konkursu towarzyszącego festiwalowi Wszystkie Mazurki Świata, także koncerty związane z motywem przewodnim tegorocznego festiwalu, a jest nim Unia Bałtycka, a więc ta kulturowa, muzyczna jedność krajów basenu Morza Bałtyckiego, związana chociażby oczywiście z, ze szwedzką, Polską i gości ze Szwecji, ale także z Norwegii nie zabraknie na tegorocznym festiwalu. Będą też e, goście z Litwy czy z Estonii. O tym wszystkim porozmawiamy z Jagną Knitel około 9.30, a tuż wcześniej zajrzymy na nasz festiwal, który no już minął półmetek w Antoninie. Toczy się festiwal Chopin w Antoninie, organizowany przez Polskie Radio Chopin i Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu jest tam m.in. Róża Świadczyńska, z którą połączymy się po dziewiątej. Swoje stulecie świętuje nie tylko Polskie Radio i nie tylko Radiowa Jedynka, ale także Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i przyjrzymy się także obchodom tego jubileuszu i sesji naukowej, którą z tej okazji zorganizowano. Zajrzymy na nową wystawę w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, ponownie związaną z, ze społecznością łemkowską w Polsce. To wystawa familijna Domy Wspólne, no i będą także oczywiście stałe cykle naszego poranka Historia Polskiego Folku. Etnowieści, kalendarium i ten wciąż jeszcze nowy cykl Herbarium Ludowe tuż przed dziewiątą. Będą mogli państwo zdobyć płyty, folkową płytą poranka będzie album zespołu Tołhaje San, historie pisane rzeką. On była szansa, żeby zdobyć ten album w poniedziałkowych źródłach. Cieszył się on olbrzymią popularnością, więc jeszcze dziś damy Państwu szansę, żeby cieszyć się najnowszą płytą zespołu Tołhaje. Zachęcam zatem do spędzenia tych porannych godzin z dwójką. fragment kwartetu smyczkowego Demol Opus 76 Józefa Haydna w wykonaniu kwartetu Hanson. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki 17 minut po siódmej. Kalendarium. 42 lata temu w Wilnie odsłonięto pomnik Adama Mickiewicza. Z kolei 36 lat temu miała miejsce premiera filmu Deja Vu w reżyserii Juliusza Machulskiego. Obraz będący polsko-radziecką koprodukcją z 1989 roku to pastisz kina gangsterskiego. Na dzisiejsze podróże w czasie i przegląd kartek w kalendarzu zaprasza Maria Czok. Na początku w czasie cofamy się znacznie, a to dlatego, że tysiąc jeden lat temu podczas, uwaga, Świąt Wielkanocnych w Gnieźnie odbyła się koronacja królewska Bolesława Chrobrego. Wszystko, co więcej wiemy o Bolesławie Chrobrym i jego czasach, zawdzięczamy obserwatorom zewnętrznym. No bo też umiejętność pisania i czytania w państwie Bolesława była niezwykle elitarna. To mm -hmm. prawda, księża tylko mnisi podejrzewa się, że sam Bolesław Chrobry był analfabetą. No ale znowu nie wiemy tego na pewno. Tłumaczył Przemysław Urbańczyk. Przeskakujemy teraz na osi czasu znacząco. Do miasta jednak równie ważnego dla Polski co Gniezno, czyli do Krakowa. A tam 79 lat temu urodził się Jerzy Sztur, aktor, reżyser i pedagog. W archiwach zachowała się jego wypowiedź dotycząca propozycji grania za granicą. Jakby przyszła z Finlandii, to może byłbym znanym fińskim aktorem dzisiaj. A jakby przyszła z Niemiec, to bym był w Niemczech i tak dalej. Aż tu przypadek sprawił, że ta propozycja przyszła z Włoch. Tam były wtedy prężne bardzo ośrodki teatralne, które były właśnie nastawione na import artystów. Czyli inaczej mówiąc, na bardzo szeroką pojętą wymianę kulturalną. Łochy były bardzo otwarte, przecież tam tworzył Tadeusz Kantor, tam mieszkał Jerzy Grotowski. To była meka artystów z całej Europy. No i ja dostałem stamtąd propozycję aby właśnie spróbować tego wysiłku przekroczenia granicy odezwania się ze sceny w innym języku. Mówił Jerzy Sztur. Pięć lat temu zmarł Stefan Bratkowski, dziennikarz, publicysta, działacz opozycji i jeden z uczestników Okrągłego Stołu. Za czasów studenckich Stefan Bratkowski był uczestnikiem klubu Płonącego Pomidora. Zatem mieliśmy być aresztowani na żądanie towarzysza Gabary, ale szef wojewódzkiej bezpieki, niejaki towarzysz Stanisław Filipiach, który się bardzo zdziwił jak go po 40 latach powitałem jego imieniem i nazwiskiem. Nie aresztował nas jednak. To były oczywiście to były pierwsze rozmowy studentów na najzwyczajniej świecie, ale toczone w prywatnych mieszkaniach. Opowiadał w polskim radiu dziennikarz publicysta Stefan Bratkowski. Dziś Międzynarodowy Dzień Zabytków, a zatem świętujmy. Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków jest obchodzony już od wielu lat z inicjatywy ICOMOS-u, a więc największej międzynarodowej organizacji afiliowanej przy UNESCO, która zajmuje się ochroną zabytków i miejsc zabytkowych. Zresztą samo UNESCO, największa i najbardziej zaangażowana w ochronę dziedzictwa organizacja międzynarodowa, to święto przyjęło jako święto pod jej patronatem odbywające się we wszystkich krajach opowiadała doktor habilitowana Katarzyna Zalasińska. Od zabytków już całkiem niedaleko do, powiedzmy, zabytkowych płyt. Dziś świętujemy Światowy Dzień właśnie płyty winylowej, które na naszej antenie królują między innymi w audycji Duża Czarna. Przemek Psikuta od lat tworzy ją dla Państwa, czyli dla miłośników nagrań z czarnych płyt analogowych. Dziś po południu o 13 na naszej antenie 812 spotkanie właśnie z winylami. I wszędzie się kutą. Jest wielu takich słuchaczy, którzy są z nami od samego początku, którzy wytrzymali z nami do dziś, za co bardzo pięknie z tego miejsca dziękujemy. Duża, czarna. To oczywiście już dziś o 13.00. Zachęcamy do słuchania płyt winylowych nie tylko od święta, a dzisiejsze kalendarium przygotowała Maria Czok. w sobotnim poranku dwójki i przykład takiej skandynawskiej Polski do tych związków polsko-szwedzkich, przede wszystkim polsko-skandynawskich w muzyce tradycyjnej. Oczywiście powrócimy dziś w rozmowie z Jagną Knitel. Rozmawiając, zapowiadając tegoroczne wszystkie mazurki świata, to w naszym sobotnim poranku dwójki, mniej więcej za dwie godziny. 26 minut po siódmej. Światliwa ta ja de... Zespół Dziczka z pieśnią z albumu Pądź, albumu z muzyką religijną wyznawców wschodniego chrześcijaństwa. Słuchają Państwo sobotniego poranka dwójki, jest trzydzieści. Poezja ukraińska w dwójce. Pomimo ponawianych wciąż ostrzałów miast i wiosek Ukraińcy, wciąż od nowa starają się odbudowywać zwyczajne życie. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej i interpretacji Andrzeja Mastalerza. Mirosław Łajuk. Minimalizacja. O ostatnia czułości. O ślepoto ognia. O ogarku serca. W spalonych mieszkaniach są nowe ptasie gniazda. Rozbierając zasypany ogarkami balkon, przenieśli gniazdo z dzikim gołębiątkiem. Jego matka przylatywała, słuchała, głośno odfruwała i siadała na ściętym przez pocisk dębie. A ptaszątko, jak w kawałeczkach wosku, z żółtymi, nie do końca uformowanymi piórkami, Siedziało na innym balkonie, pod osmalonym gazomierzem. Wzdrygało się, kiedy koło niego zrzucano worki z odpadami budowlanymi. Kiedy posprzątali mieszkanie, gniazdo przywrócili. Już z dołu widzisz na ścianie cień ptaszątka, a potem jeszcze i cień wielkiej, dzikiej gołębicy. O ostatnia czułości w spalonym świecie. O ogarku serca, o ślepo to ognia, o ślepo to ognia, o ogarku serca, o ostatnia czułości. I wszystkie strachy powoli przycichają, są tylko szeptami w wysokiej trawie. Zostaje jeden: strach że się nie zobaczy ptaka jutro Poranek dwójki, za 24 minuty, godzina ósma. Dzisiejszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Starokatolickim Maria Wittów. Przed mikrofonem kapłan Mateusz Maria Felicjan Szymkiewicz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy radiosłuchacze, stoimy u progu drugiej niedzieli po Wielkanocy którą w liturgii kościoła starokatolickiego Maria Witów nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza. Kościół prowadzi nas dziś do niezwykle głębokiej prawdy. Ten, który z martwych stał, jest naszym pasterzem. Bo kim jest dobry pasterz? W świecie biblijnym pasterz to ktoś, kto zna swoje owce, prowadzi je, szuka zagubionych, broni przed niebezpieczeństwem, a jeśli trzeba, Oddaje za nie życie. I właśnie dlatego Jezus mówi, ja jestem dobrym pasterzem, dobry pasterz duszę swoją oddaje za owce. I to wypełniło się na krzyżu, ale nie na tym się kończy, bo ten, który oddał życie, z martwych wstał. Dlatego liturgia tej niedzieli ogłasza radość paschy. We wstępie słyszymy, że cała ziemia pełna jest miłosierdzia pańskiego, a graduał wzywa nas, weselcie się sprawiedliwi w Panu. Ziemia jest pełna miłosierdzia, bo pasterz żyje, owce nie są już zostawione same sobie. Słowo Boże idzie jeszcze głębiej. Prorok Ezechiel wypowiada bardzo mocne słowa. Biada pasterzom, bo słabej owcy nie umacnialiście, zagubionej nie szukaliście. To słowo jest aktualne także dziś, bo człowiek może zawieść. Właśnie dlatego psalm mówi jasno, lepiej jest uciekać się do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Podobno jest to centralny werset całego Pisma Świętego. A zatem nie opieraj swojej wiary tylko na człowieku, na jego autorytecie, choćby najwspanialszym, ale oprzyj ją na skalę na Chrystusie. Bo Bóg sam zapowiada, oto ja sam będę pasł moje owce i to wypełnia się w Jezusie Chrystusie. On jest pasterzem, który nie zawodzi, który zna każdą owcę po imieniu, który oddał za nią życie i żyje dla niej. Co najważniejsze, on jest wciąż obecny w swoim słowie, w drugim człowieku, ale przede wszystkim jest realnie obecny wśród nas w Przedajświętszym Sakramencie. Może ktoś zapyta, czym jest ten Przedajświętszy Sakrament? Dla nas, Mariawitów, to fundament naszej tożsamości, centrum naszego życia duchowego, to Eucharystia, chleb, który staje się ciałem Chrystusa i wino, które staje się Jego krwią. Kiedy je przyjmujemy, w naszych żyłach płynie boska krew zbawiciela. Mamy udział w Jego boskości. Dla nas to nie jest symbol, opłatek, kropelka wina. To żywy Chrystus. Ten sam, który z stał i ten sam, który mówi, znam moje owce. Właśnie tam objawia siebie jako dobry pasterz, bo pasterz karmi. Dlatego Psalm 23 mówi, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Na zielonych pastwiskach mnie pasie. Nad wody spokojne mnie prowadzi. Orzeźwia moją duszę. wiedzie mnie po właściwych ścieżkach. Przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. Stół dla mnie zastawiasz wobec moich przeciwników. Namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Dobro ci łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mojego życia i zamieszka w domu Pana po najdłuższe czasy. Moi drodzy, Jezus mówi dziś coś bardzo ważnego. Moje owce słuchają głosu mego. Święty Paweł dopowiada, że wiara rodzi się ze słuchania. To jest bardzo konkretne. Czy ja słucham Chrystusa, czy znam Jego głos? Bo można słuchać wielu głosów, ale tylko jeden prowadzi do życia. Dlatego dzisiaj nie zatrzymuj się tylko na człowieku. Nie buduj wiary na tym, co ludzkie, ale wróć do pasterza. Do Chrystusa, do Jego słowa, do Eucharystii, do Jego obecności w Przedajświętszym sakramencie. Bo on naprawdę jest żywy, prawdziwy, z stały, obecny i prowadzi swoje owce. Naprawdę. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Niech będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Audycja z cyklu 5 Minut nad Biblią. Audycja z cyklu 5 Minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Usłyszeliśmy rozważania kapłana Mateusza Marii Felicjana Szymkiewicza. Sobotni poranek dwójki, już 13 minut tylko pozostało do godziny ósmej. To czas na historię polskiego folku. Eksplorowaliśmy ostatnio morskie inspiracje na naszej rodzimej scenie, a przygodowy charakter pieśni zachęcił Wojciecha Osowskiego do dalszych podróży i tam dzisiaj odwiedzamy kraj czterech pór roku. Dziś temat gorący. Jakiś czas temu niewielkim echem odbił się projekt Koły Santi z krajów osi zła i podobne projekty związane z muzyką perską. Świat na nowo odkrywał tradycję, nie tyle sięgając do czasów zamieszłych do epoki świetności perskiego dworu i rozwijającej się na nim sztuki, co do współczesnej muzyki zakorzenionej w tej dawnej ale już z nowymi głosami i z nowym przesłaniem. Szukając perskich tropów u nas natychmiast wpadamy na postać malowniczą. Artystę, który oprócz zamiłowania do muzyki miał również i drugą pasję. Zapasy. I wielu mieszkańców Iranu kojarzy go właśnie z maty, bo no, nie pamiętam, czy chodzi tu o piłkę nożną, czy o zapasy właśnie, ale Yahyar bodajże reprezentował ich kraj na juniorskich imprezach międzynarodowych. My skupiamy się jednak na muzyce. Yahyar, urodzony w 1969 roku w Teheranie, uczył się śpiewu w stolicy od mistrza Alego Azgara Zajadzanda, do którego trafił mając lat zaledwie dziewięć. Kto bywał na koncertach, jak Jara, wie, że posiadł on sztukę wokalną w stopniu niesłychanym, reprezentując różne techniki wokalne, ale kojarzy nam się nie jako wokalista, a muzyk grający na perskich cymbałach na 72-stronowym santurze. Inspiracją do rozpoczęcia nauki na nim była wizyta u wujka, u którego stary nieco zdezelowany instrument zdobił jedną ze ścian mieszkania. Jachiar zaintrygowany sięgnął po nie, ale stary i nienastrojony instrument nie nadawał się do niczego. Wujek, widząc jednak niekłamane zainteresowanie malca, pożyczył mu na tydzień Santur, by ten zaspokoił swoją ciekawość, no i miał się czym bawić. Nastrojenie instrumentu wymagało od Jachyara wyprawy do poblistego miasta, gdzie mieszkał stroiciel i gdy Santor odzyskał swoje walory, zaczęła się przygoda, która trwa do dzisiaj. Podróże do Afganistanu, Turcji, cztery lata w Syrii to czas koncertów, zbierania doświadczeń i repertuaru. W Syrii Dostrzegli go Polacy związani z naszą ambasadą i natchnęli artystę, by spróbował szczęścia nad Wisłą. Przyjechał i na początku nawet nie liczył na kontynuowanie kariery. Jak sam przyznaje, sądził, że wyląduje gdzieś w jakiejś kuchni czy w podobnym miejscu. Dopiero przypadkowe spotkanie z muzykami folkowymi grającymi na ulicy, a mającymi w składzie rzeszowskie cymbały, Sprawiło, że Jachiar uwierzył, że może i tutaj rozwijać się muzycznie. Sprowadził więc z Iranu instrument i założył z perkusistką Agnieszką Kołczeską w 1998 roku, no początkowo duet, a potem już bardziej rozbudowany skład Jachiar Group. Grupa rezydowała w Lublinie, Agnieszka, związana z orkiestrą świętego Mikołaja, przypomnę tylko, rezydowała zatem w Lublinie i ćwiczyła w chatce Żaka. Zaledwie kilka sal od siedziby Mikołajów. Do Jachiara i Agnieszki powrócimy w naszej opowieści za tydzień, a teraz tylko dołączę stosowną muzykę. Za nami pierwsze spotkanie z urodzonym w Teheranie, a mieszkającym w Polsce Jachyarem Azimem Iranim, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów. Następne i Następny odcinek historii polskiego folku opowiadanej przez Wojciecha Osowskiego za tydzień oczywiście w sobotnim poranku dwójki. To promocja Burkhard